Cześć, na zegarach godzina 19.04, a ja witam serdecznie wszystkie osoby, które słuchają dzisiejszego Aferytmu. Realizuje nas dzisiaj niezmiennie Jeremiasz Szczecina, a za mikrofonami będą dla Was Karolina Ziębińska i Julia Miksińska. Zanim przejdziemy do rozmowy, którą gdzieś tam zapowiadałyśmy dzisiaj, to... Mamy, mamy dla Was konkurs. Tak, dokładnie tak, mamy dla Was konkurs. Jeżeli macie ochotę na trochę kulturalno-muzycznych wrażeń, no to możecie wziąć udział w Shadow Dance Party, X jak która odbędzie się już 9 maja, w sobotę pod Minogą. No, będzie to na pewno spora dawka chłodu, mroku i zabawy na parkiecie przy Waszych ulubionych zimnych i smutnych melodiach, jak piszą organizatorzy tego wydarzenia. A jeżeli chcecie zgarnąć... Tak Taką podwójną wejściówkę na to wydarzenie, no to wyślijcie smsa na numer 7184 w treści wpisując afera, następnie swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie, dlaczego wy chcecie się zabawić na Shadow Dance Party. Dokładnie tak. Będziemy czekać na wasze odpowiedzi i będziemy je sprawdzać i oczywiście decydować do kogo właśnie taka wejściówka ma trafić. A teraz już ze mną w studiu jest Marcin Werner, członek zespołu Violent Answer, ale dzisiaj reprezentujący swój solo projekt Shallow Retrospection. Witam cię bardzo serdecznie. mano. cześć. Powiem wam tak, że zaczęliśmy z przytupem, bo normalnie raczej raczej nie stawiamy na takie kawałki na samym początku y, aferytmu. Raczej tak powoli wprowadzamy gdzieś tam ten klimat, budujemy napięcie, idziemy coraz ostrzej, y, trochę więcej gitar, trochę więcej perkusji, trochę więcej basu, trochę agresywniejsze wokale. A dzisiaj zaczęliśmy od No Seek and Tear us Apart. I tak, jak się czujesz wracając jako artysta solowy tak naprawdę po, po prawie już siedmiu, ośmiu latach, mm -hmm. jakoś tak? Jakoś tak. Bo wydałeś w 2019 ep epkę bym powiedział, A czy taki bardziej longplay, no, no sześć Coś utworów, takiego. sześć utworów, trzydzieści minut, mortals, mm -hmm. i teraz wracasz znowu solo. I jakie to jest uczucie po tylu latach wrócić? Mm, pozytywne, bardzo pozytywne, znaczy z perspektywy słuchacza to faktycznie jest to długa luka czasu, ale prawda jest taka, że ja cały czas nad tą muzą pracowałem przez te 8 lat, no można powiedzieć, że gdzieś to było spowolnione tak naprawdę tym, że mam swój drugi projekt o nazwie Violent Answer, na którym moja uwaga była głównie skupiona i wydaliśmy trzy epy przez ten czas, więc, więc tej muzy wychodziło sporo, I ale gdzieś tam cały czas po godzinach dłubałem to, to Shower Retrospection. to jest taki, takie moje właśnie oczko w głowie, gdzieś tam cały czas dbałem o ten projekt i, i cieszę się właśnie, jest to dla mnie ogromna gratyfikacja, że z mojej perspektywy w końcu to wyszło, e, aczkolwiek mm, yeah, bardzo, bardzo pozytywny, pozytywny vibe. Bo różnica tak naprawdę między Shallow Retrospection a Violent Answer jest przede wszystkim powiedziałbyś gatunkowa, czy też, też trochę tematyczna. Bo mam wrażenie że tak po tekstach, że tutaj idziesz trochę w taką stronę takiego trochę starodowniejszego angielskiego, trochę bardziej mm -hmm. opowiadasz storytellingowo mm -hmm, historię. To jest mm -hmm. mniej takie wprost emocjonalne, bym prawda. powiedziała. No bo i tu, i tu piszesz teksty, prawda? Się, dokładnie, ale mi się wydaje, że właśnie tak jak powiedziałeś, że gatunkowo, ale gatunek też właśnie gdzieś determinuje tą warstwę liryczną, e, to nie tylko brzmienie, no jednak Violent Dancer jest hardcorem, w sumie tam jest mieszanka różnych gatunków, ale hardcorem moim zdaniem zawsze przede wszystkim był dlatego, ponieważ to były takie historie z życia wzięte, e, takie właśnie bardzo bez, bezpośrednie, bezintymne, nie, w kontekście, w kontekście ciężkiej muzy, tu jednak mamy ten element bardziej metalowy, czyli jest jakiś storytelling, jest jednak wczucie w jakąś postać i się wydaje to, że to jest taka jedna z głównych różnic, która rozróżnia te właśnie dwa gatunki, nie, i w Shower Retrospection bardzo staram się opowiedzieć jakąś historię, gdzieś tam przemycam swoje różnego rodzaju nostalgie i taki też był mój zamiar, a to jak powiedziałeś z tym starodawnym angielskim, tak, no to dodaje takiego, takiego klimatu, no słucham takich różnych zespołów, jak na przykład dużo się inspirowałem, bo ostatnio się bardzo wkręciłem w zespół The Black Dahlia Murder, czy, czy jestem wielkim fanem zespołu Angel Maker, Dwa podobne, mm, dwie podobne no kapele tak, tak. i oni właśnie często wrzucają taki starodawny angielski, który buduje jeszcze bardziej ten taki element mistyczności w tej mowie. Bo tutaj mamy takie połączenie deathcore'u, trochę z takim metalem symfonicznym mhm. i tak dalej, ale chciałabym Cię zapytać o to, jaka historia stoi za No Seek Enter Apart? Czy możesz tutaj się rozwinąć w tym temacie? W przypadku No Seek Enter Apart bardzo, bardzo chciałem to akurat idealne miejsce, żeby o tym mówić, bo jesteśmy w radio Afera w budynku, w budynku Politechniki, a sam, sam pisałem ten utwór gdzieś tam wspominając swoje czasy, jak sam jeszcze byłem studentem, prawda, i, i na inne uczelnie, bo studiowałem na Uniwersytecie Dała Mickiewicza i gdzieś to miało opowiedzieć tak między słowami takie moje odczucia o stosunku z jednej strony nauka, z drugiej strony artyzm, coś co też troszkę mnie gdzieś tam zawsze rozdzielało na, na dwie części. Faktycznie jak skończyłem studia to zdecydowanie bardziej zwiększyłem swoje prace nad muzą. Jednak to, to się gdzieś tam w mojej głowie troszkę przeskoczyło i... Czyli powiedziałbyś, że jest nadzieja dla tych, którzy jeszcze studiują A potem chcą być jak, ok, jak skończę studia To zajmę się tym zespołem, dam radę, zrobię to Trochę tak, nie? Znaczy ja zachęcam po studiach robić coś, co się studiowało Bo to jest, to jest jakby, no po to się to trochę też robi Ja w sumie zrobiłem właśnie na przekór, nie? Że skończyłem studia, a wkręciłem się w zupełnie mam zupełnie inny zawód A muzą zajmuje się też bardzo dużo czasu To mojego po, po, pożera A mógłbym się rozwijać chociażby właśnie w zakresie tego Co... Co kiedyś, czego kiedyś się uczyłem nie. Więc trochę o tym jest no Seek and teraz apart. Mm, no, tylko tyle, że faktycznie jest to bardzo taki emocjonalny utwór, więc nie wszystkie telniki są takie oczywiste. nie? I to nie jest taki bezpośredni przekaz. Jednak jest to gdzieś tam między wierszami raczej zawarty. I też wydaje mi się, że dużo jest u Ciebie w ogóle emocji, które przede wszystkim słychać w Twoim głosie. Mhm. Który zresztą ja słuchając Ciebie obojętnie w którym projekcie, mhm. nawet na kolabach, to zawsze jestem pod wrażeniem tego, ile jesteś w stanie zrobić ze swoim głosem i jaką masz kontrolę też nad tym. Okay. Bo z tego, co ja wiem, jak działają te wszystkie growle, fraje, screamy i inne pochodne, to to wcale nie jest takie proste, żeby przechodzić między tymi rejestrami. I robić to jakoś tak y, sprawnie, a Ty po prostu jesteś w stanie całego seta no to, wykrzyczeć. To, to, i... <gry> to bardzo miło, że, że takie. Wykrzyczeć i, i dajesz sobie radę i powiedz mi, czy ty na przestrzeni właśnie tych, tych lat, które tworzysz, hmm. y, czy ty właśnie jakoś ćwiczysz, rozwijasz ten swój wokal, czy po prostu masz jakiś taki dar i po prostu wstajesz <laughs> rano, y, krzyczysz sobie, potem idziesz dalej, rozmawiasz z ludźmi, potem krzyczysz dalej, rozmawiasz z ludźmi i wszystko jest okej. Okay. Wiesz co, no ja już, ja już śpiewam od bardzo dawna, tak naprawdę ja zacząłem śpiewać jak jeszcze byłem. W, w liceum, w gimnazjum w sumie może już nawet trochę. To już było, już nawet nie chcę tej matematyki wykonywać. Ale nie to, dziwię to się, już, bo no już, im dalej w życiu, no tym trudniej. To, dokładnie, jest to już na pewno z kilkanaście lat i, i bardzo stopniowo się jednak ten, ten skill, ta umiejętność rozwijała, nie? Mm, ale z tym przejść, z tym właśnie takim przechodzeniem i tak dalej, no to jest coś, co też z czasem nabyłem i faktycznie ktoś tam może mi zwraca na to uwagę, bo są wokaliści, którzy jednak wolą się trzymać jednego, nie? Albo są ci tacy goście, którzy tylko niskim wokalem grulują i jest wielki ogr demon, a są goście, którzy jednak wolą być tym goblinem z szafy gdzieś tam skrzeczącym, tak? Ja jednak lubię mieszać, lubię jak muzyka jest bardzo dynamiczna. Myślę, że dlatego też akurat te klimaty z końcówką chordą je bardziej przemawiają niż no bo one dają większą dowolność też. To, no, taką... to, no to jest po prostu zupełnie inny klimat, ale gdzieś ta zmienność dynamiki jest czymś, co cechuje te gatunki. I to mi się bardzo podoba i tego zawsze też byłem fanem i jak słuchałem wokalistów, to bardzo mi się podobało, że gościu nagle zaczął śpiewać, potem wjechał z, właśnie z tym goblinem, a zakończył potężnym trolem tak, na wokalu. No to, jest, to mnie zawsze rajcowało. I czujesz, że to po prostu gdzieś tam też jest częścią, w sensie w tym procesie twórczym, czy to również nadaje dla ciebie tonu utworowi, czy ty najpierw masz na przykład tekst mm. i później sobie myślisz, dobra, ta, ta partia będzie lepiej brzmiała właśnie takim wysokim, takim, mhm. czy może po prostu właśnie jesteś jak dobra, teraz będzie niskie takie to to. to Jakie, co? To jest <śmiech> to, <bardzo> amatorsko zaprezentowałam, <śmiech> ale no super, ja jestem ja jestem fanem, <śmiech> fanem wszelkiego rodzaju dźwięków. to myślę, że idealnie było słuchać po tej muzyce? Co do pisania w ten sposób muzy, jednak chyba najpierw słyszę brzmienie. Czasami jest tak, że mam już jakiś tekst, faktycznie jakąś linijkę, jakiś one-liner, czy jakąś zwrotkę napisaną taką bez sotę, bez muzy, ale zazwyczaj jest tak, że słyszę muzę i już słuchając na przykład trzeci, czwarty raz, bo na przykład teraz już już Wajon answer, mamy szkicę pierwszych kolejnych utworów na kolejne wydawnictwo. Yes. Jestem... Już gdzieś tam cztery razy, pięć razy pod, przesłuchałem te, te, te demowy i faktycznie już zaczynam po pięciu odsłuchach słyszeć w danej partii, chociaż jeszcze nie wiem, o czym będzie utwór. Nie mam pojęcia, bo mus, mus, muszę... Czy najpierw jest melodia, a yes, dopiero później dokładnie. przychodzi tekst? Jest, że Można to nazwać melodią. Melodią. No tutaj akurat w Shallow Retrospection masz melodię. Już Masz bardziej. te linie melodyczne, już też bardziej. się trochę popisujesz na tej gitarze. Tak, tak. To u ciebie tak ten skill właśnie taki instrumentalny też mhm. się rozwija równolegle ze śpiewanie, czy raczej byłeś skupiony na, no, na jednym? Tak. Zaczynałeś nie wiem od gitary na ognisku, czy jak to jak to było? Nie, zaczynałem, zaczynałem faktycznie e, wracając ze szkoły idąc wzdłuż lasu i krzycząc Linkin Park, e, licząc, yeah. że nikt mnie nie słyszy. więc jednak wokal był pierwszy, a gitarę, gitarę faktycznie na osiemnastkę ze sprawiłem. I od tego czasu sobie grywałem, chociaż u mnie pierwszy był bas. Najpierw, pierwszy był bas. Wow. kupiłem bas, potem kupiłem gitarę. To taki nieoczywisty wybór, może dlatego, że wszyscy moi znajomi mieli gitary i chciałem być. Jedyny. Inny, być inny, inny niż A... wszyscy. ale potem, potem rozwijałem to i faktycznie koło tego tam 18 roku zacząłem pisać własne utwory i fajne, wydam to, nie? I no jesteśmy teraz, lata później, gdzie faktycznie czuję się, czuję się na tyle mocny na tej gitarze, że takie te stare utwory, jak słucham, pozmieniałbym tam, nie? Ale to, to chyba tak to, zawsze to jest, To chyba nie? zawsze tak jest, yeah, ale no jestem bardzo usatysfakcjonowany, że udało mi się to nagrać tak i tak to brzmi akurat. I tak, bo ja z tego, co też rozmawiałam z tobą troszeczkę wcześniej, to mówiłeś, że właśnie tworzysz wszystko sam, czy to mm -hmm. znaczy, że też grasz wszystkie partie, czy po prostu gdzieś tam sobie na przykład w jakimś programie odpalasz perkusję mm -hmm. i wtedy dopiero gdzieś tam to łączysz, ale... Później też współpracujesz oddzielnie z osobami od Miksu i od Masteringu. Mhm. I jak, to, jak wygląda taka współpraca to robi... w tym przypadku? Mhm. Robienie takiej muzy właśnie bardzo ekstremalnej samemu no, myślę, że największym ograniczeniem jest perkusja. Prawda jest taka, że nie, w przypadku kusowego projektu bardzo nie chciałem się ograniczać w tej kwestii, więc perkusja którą słyszycie, no jest ona zagrana cyfrowo. No, czyli jest to zaprogramowana perkusja w, w, w komputerze, w specjalnej aplikacji do tego. Prawda jest taka, że patrząc na skomplikowanie tych garów, pewnie jest jakieś pięć osób w Polsce, które by to zagrało i myślę, że może jedną znam, której mógłbym kiedyś zaproponować. Czyli jest szansa na usłyszenie nie, na żywo solo siebie? Jest to kiedyś pod minągą występowałem z tym solo, ale faktycznie Uuu. wyszedłem ja, mikrofon, gitara i laptop. Okay. E, nie, było, nie było faktycznie wszystkich instrumentów na żywo, ale yeah, czy największym ograniczeniem są gary, bo faktycznie ja nie, nie umiem grać na perkusji, umiem ją napisać, więc napisałem ją w całości. Będzie jeden utwór, który jest napisany przez kogoś na perkusji, ale to dopiero za parę miesięcy. E, jako gościnny perkusista po prostu w utworze. Ym, ale no, i, no i też nie umiem zagrać całej orkiestry, a jest dużo elementów symfonicznych, więc faktycznie to też jest odegrane przez program, aczkolwiek wszystkie partie faktycznie są napisane przeze mnie. Od skrzypków, klawiszy, chórów, to jest, naprawdę, to jest naprawdę niesamowite. I tak dalej, nie? A jeszcze też wiem, że chciałeś porozmawiać o teledyskach do mm -hmm. utworów, które, yeah. które będą wychodziły, które już też wyszły i są dostępne do obejrzenia, yeah, bo zapraszam. gdzieś tam interesujesz się tą warstwą wizualną również. Mm -hmm. I co byś tutaj, co właśnie, co jest takiego wyjątkowego w tych klipach, że, że właśnie warto je wspomnieć tak na antenie też? Mm -hmm. Wiecie, ogólnie koncept był taki, że bardzo chciałem, żeby one oddały, żeby oddać jakby mój przekaz, nie tylko właśnie Właśnie w audio, ale też wideo, dlatego chciałem te TLDIS-y jak najbardziej wydać do, mam nadzieję, do każdego numeru. Jeżeli nie widea, no to chociaż jakieś animacje. Ale no myślę, że teraz pierwszy teledysk był nakręcony przez Radka Weberskiego. Wielki pozdro dla Zioma. I miał być po prostu taki elegancki, wzniosły... No, Właśnie podbijający ten taki bardzo... Ten klimat tego ten klimat takiego na rozstaju dróg trochę. Takiego patosu mm -hmm. w tym wszystkim. A na przykład drugi tedysk w drugą stronę, on nawiązuje to z numeru Underground of Filth, który wyszedł wczoraj, zapraszam do odsłuchu na YouTubie. A dzisiaj posłuchamy go za chwilę na koniec dokładnie, rozmowy, więc nie uciekajcie. Dokładnie, dokładnie. I na przykład on nawiązuje do mojej nostalgii związanej z grami komputerowymi, ponieważ lata temu zacząłem grać w taką grę Diablo. Yy, możecie ją kojarzyć Klasik. z memów od Diabolo yy, i, i, i tak dalej i na przykład zrobiłem takie wideo to yy, bardzo, bardzo ambitnie to poszedłem ale udało mi się po godzinach roboty wykmienić taki schemat, w którym nagrałem rozgrywkę tej gry komputerowej, ale wszystkie postacie z gry zostały zastąpione przeze mnie oraz moich przyjaciół, więc możecie dosłownie obejrzeć grę, w której ja z gitarą w ręce zasuwam po pustyni i morduję demony. Cudowna. Jest, to, jest to koncept Naprawdę, naprawdę Brutalny, szalony Brutalny, ale cudowny Brutalny. Nawet y, mogę się pochwalić, że dzisiaj z, z o, Po raz pierwszy dostałem Komentarz od samych twórców gry Więc, więc fajnie Fajnie, że to do kogoś dotarło To może jest. na jakiejś kolejnej wersji Diablo Po no. prostu, wiesz, Shallow nowa Retrospection postać. W soundtracku, albo Nowa Postać Albo z Retrospection, bo teraz do Oficjalnego soundtracku nowej Właśnie odsłony Diablo Korn napisał piosenkę no, no to widzisz, więc od może, Korna do, do Marcina Wernera nie jest aż tak daleko, słuchaj. Być może, więc je, yeah, no to był naprawdę mega fan projekt i, i to jest takie na, na granicy, bo ta muza jest już tak absurdalnie ciężka i czasem tak ekstremalna, że ten taki element humorystyczny trochę... Jest potrzebny do przełamania. Czasem jest potrzebny do mhm. przełamania i tak jak ten pierwszy utwór chciałem utrzymać właśnie w takim wzniosłym klimacie, taki już ten drugi, który zaraz posłuchamy... Pomimo ciężkiej muzy, to jednak wideo jest troszkę takie bardziej lekkie. A tak poza właśnie takimi inspiracjami growo-życiowymi, czy coś jeszcze takiego y, wartego wspomnienia y, się ukazuje jako inspiracja w kolejnych utworach, które dopiero będą wychodziły? Możesz tak zajawić trochę? Okay. Takie inspiracyjnie, żebyśmy sobie okay. wyobrazili, czego się spodziewać mniej więcej. Okej, okay. ogólnie na płytce będą też trzy covery i to na przykład to będzie już w ogóle no to będzie, no to jest inspiracja sama w sobie, no bo będzie odzwierciedlenie czyichś utworów i będą tutaj od soundtracków z bajek Disneya po, to jest po słynnych polskich y, orkiestratorów, więc będzie, będzie naprawdę duży przestrzał, będą też, be, jeszcze będzie cover też jednego z polskich raperów w wersji takich właśnie symfoniczno-metalowych, więc przeskoki będą ogromne na tej płycie, y, będą też utwory w klimatach bardziej gwiezdnowojennych, więc przeniesiemy się do kosmosu, wszystko w połączeniu z ekstremalnym deathcore'em. Wow, ja, ja, bym, ja bym lepiej nie podsumowała Twojej twórczości. Może też dlatego, że jeszcze nie wiem, co będzie dalej. Yeah. Ja wiem tylko tyle, co wy, czyli właśnie No Seek and Terror Support i utwór Underground of Filth, którego teraz posłuchamy. A dzisiaj w studiu z nami był Marcin Werner, twórca projektu solowego Shallow Retrospection i wokalista zespołu Violent Answer. Także posłuchajmy Underground of Filth. Dzięki Yo. bardzo. To było Underground Fifth od Shallow, Red Shallow Retrospection, a my przychodzimy do stałego punktu programu, czyli Płyty Tygodnia. Płyta. Płyta. Płyta. Płyta tygodnia. tego tygodniową płytą tygodnia jest najnowsze wydawnictwo od Dildo Bagginsa, czyli płyta Pijak i Złodziej. Jest to bardzo koncepcyjny projekt, bo tak jak sam tytuł mówi, jest podzielony na dwie części, dwie takie bym powiedziała osobowości właśnie. Pijaka, który pokazuje taką bardziej refleksyjną i melancholijną stronę artysty oraz Złodzieja, czyli surową, gitarową energię i buntowniczy charakter. No i jest to, bym powiedziała, najbardziej e, chyba różnorodny i wyrazisty projekt e, z dotychczasowej dyskografii e, Dildo Bagginsa, e, no bo jest to taka trochę walka między tymi dwiema osobowościami, między wrażliwością a impulsem, między spokojem a ekspresją, no i na pewno będzie bardzo ekspresyjnie, będzie energicznie i nawet bym powiedziała, że dosyć prowokacyjnie, o czym e, zaraz będzie. Będziecie mogli się przekonać, bo wspólnie posłuchamy e, utworu z tej płyty zatytułowanego Ja jestem poniedziałek. Pójrzysz tylko to, co chcesz zobaczyć, bo czujesz tylko to, czego chciałeś doznać. Poznasz tylko to, czego nie rozumiesz, a powiedz naraz tyle, ile zmieści ci się w ustach. Ja jestem wolny działek, ja jestem wolny działek, nie wiem bo zbabciąm zalet. Ja jestem wolny ja jestem wolny to wszystko twoja wina. Dlaczego nie nienawidzisz mnie? Dlaczego nienawidzisz mnie? Dlaczego nie nienawidzisz mnie? Dlaczego nienawidzisz mnie? Dlaczego nie Dzieja. Jest psychicznie chora Z nią kładę się do łóżka By ciało stało się słowem Jaseryny samobudza Marzenia była z pi Marzenia trzeba trzymać krótko Uprawia miłość Nie wypoczęty, pozbawiony zalet, ja jestem poniedziałek, ja jestem poniedziałek, to wszystko twoja wina. Dlaczego nienawidzisz mnie? Dlaczego nienawidzisz mnie? Dlaczego nienawidzisz mnie? Nie, nie, nie, mnie, Ja jestem w poniedziałek, ja jestem w poniedziałek, niewypoczęty, pozbawiony zalet. Ja jestem w poniedziałek, ja jestem w działek, to wszystko twoja wina. Dlaczego nie nienawidzisz mnie? Dlaczego nie nawidzisz mnie? Dlaczego nie nawidzisz mnie? Dlaczego To był Dildo Baggins z utworem Ja jestem poniedziałek, dzisiaj mamy środę, tak żeby nikt się nie pomylił, a to utwór z albumu Pijak i Złodziej, który jest naszą płytą tygodnia, no i tak jeszcze tak szybko przypominając, jest to taki jeden z najbardziej różnorodnych i wyrazistych projektów, który prowadzi przez całe spektrum różnych emocji, a Poniedziałek jest w sumie takim środkiem całej, całej płyty, bo pojawia się jakoś siódmy. Dokładnie tak, a w tym całym spektrum emocji myślę, że zostaniemy, bo przejdziemy do utworu, który dla mnie ma ogromny ładunek emocjonalny, a jest to najnowszy singiel od zespołu Mlecze, czyli Róża. Zostajemy tak w takich kwiecistych tytułach. No i jest to drugi singiel promujący album zespołu, który wyjdzie już w czerwcu. I jak sam zespół pisał na swoim Instagramie, Karolina Prasa upłaka jak pisała tekst do niego i w takim samym stanie też nagrywała wokale, co zaraz usłyszymy. Mam nadzieję, że ktoś ze słuchaczy również uroni trochę łzy. I o ile poprzedni singiel, czyli może ty też był o takiej nadziei, trochę o oczekiwaniach, na, na relacje, no to Róża jest dla mnie już bardziej o tym następnym etapie, trochę mniej przyjemnym, czyli zawodzie i takiej niepewności w relacji. Jest taki ładny cytat na końcu Ktoś mi daje cięte róże, a wolałam je w ogrodzie mieć tak ładnie rosły. Tak bardzo, bardzo mnie to uderzy jakoś w serce, że właśnie... Ale w ogóle Karolina Parsa jest taką świetną tekściarką. Mam wrażenie teraz na tej takiej scenie młodej muzyki polskiej alternatywnej. Ona też zresztą ma wydała niesamowity album solo tak. również i, i też... Też to, co ja na przykład lubię, tak już wracając do mleczy, to to, ile w nich jest takiej nostalgii, która nie męczy. Bo mnie czasem już to takie ciągłe, nostalgiczne wracanie do przyszłości, niekiedy już tak wyczerpuje muzycznie trochę, bo ile można, ale u nich to jest z takim smakiem, jest tak dobrze zrobione, że ja ich za to uwielbiam. To jest taka bardziej kojąca nostalgia niż ta ciągnąca w dół. Zdecydowanie tak. No a muzycznie też jest tutaj dosyć ciekawie, bo mamy inspirację japońskim city popem lat 80. czy nawet soundtrackami z gier Nintendo. Ale myślę, że starczy już naszego e gadania na ten temat i sami po prostu posłuchajcie Róży. Nie wiele mnie ten utwór za każdym razem, mimo że słucham go już chyba jakieś 20 razy, odkąd wyszedł. A co ciekawe, to Mlecze zagrają w tym roku na poznańskiej scenie nad Rusałką, także jeżeli jeszcze ich nie znacie albo znacie i lubicie tak jak my, no to na pewno możecie się wybrać. Ja zachęcam, bo będą grali tego samego dnia co Klejnot, którą też warto, warto znać. I w ogóle jeżeli lubicie takie koncerty plenerowe, to ta scena nad rusałką ma bardzo dobry skład. Zdecydowanie line-up w tym roku jest niesamowity. Ja chcę iść chyba na każdy koncert. Także, także zachęcamy do tego, żeby sobie zajrzeć tam. A teraz zmienimy nieco klimat, już będzie troszkę mniej nostalgii. I trochę żywiej. Tym razem e, będzie to utwór Oddech e, od szczecińskiej kapeli, takiej około imo, bym powiedziała. E, takiej e, grającej w, w swoim stylu, e, zbliżającej się do wydania płyty Ciekawe, co będzie za rok. E, na koncie mają już wydane kilka singli, między innymi Trudno Zasypiam, e, Tofu, czy jutro będę inny, którego też mieliście okazję posłuchać na antenie Radia Afera. No i tak, pomyślałam sobie, że dlaczego byśmy wspólnie nie pooddychali właśnie do tego utworu od Meatballs. Nie prosi, które dawno temu powinienem złożyć. oryginalny polski emo rock od Meatballs, utwór Oddech. Ja się bardzo cieszę, że już niedługo będziemy mieć dostępną płytę, ciekawe co będzie za rok, bo w sumie jestem ciekawa co, co będzie za rok nawet i wydaje mi się, że ona będzie utrzymana właśnie w takich klimatach, które są charakterystyczne dla tej kapeli i tylko pozostaje trzymać kciuki, żeby gdy będą mieli trasę, to żeby trafili do naszego Poznania. Trochę sobie skaczemy tak po tych e, klimatach i gatunkach w dzisiejszym naszym zestawieniu. No i e, znowu zrobimy to samo i połączymy e, w sumie dwa takie przeciwstawne nawet e, gatunki, bo będzie ciężka elektronika. Z takim delikatnym jazzowym wokalem. A to wszystko ze sprawą Oli Budzyńskiej i jej najnowszego utworu Przypływ. Ola jest w ogóle wokalistką, altowiolistką i producentką czyli bardzo wszechstronną artystką. No i miała okazję niedawno zagrać w Poznaniu w ramach Estrada Stage Pop Up które odbywało się w Włoszech. To już bardzo fajna in inicjatywa. Tak, e, warto śledzić e, kolejne koncerty, które w ramach tego wydarzenia e, będą w Poznaniu. E, a co w Oli mnie tak e, zaciekawiło, to to, że swoim takim właśnie bardzo delikatnym i w zasadzie, bym powiedziała, bezwysi bezwysiłkowym wokalem, no bo nie ma tutaj ani jakichś e, takich partii popisowych, czy jakichś zaawansowanych e, wokalnie, wokalnie klimatów jest w stanie tak bardzo głęboko wejść e, do... No, do uszu słuchacza po prostu. E, trochę ta muzyka ma taki filmowy charakter nawet w niektórych momentach, no a to się przecina z taką bardzo surową i, i dosyć ciężką elektroniką, więc e, sami się o tym przekonajcie i posłuchamy sobie wspólnie przypływu. No że... od Oli Budzyńskiej. Powiedziałabym nawet, że to był taki trochę przepływ, przepłynięcie między, Zdecydowanie, e, między klimatami tak. i trochę między gatunkami na przestrzeni tych e, kilku minut. Ja, ja tak trochę właśnie tak zanim mówiłam, bo czasem tak mało, kiedy słuchamy czegoś takiego właśnie bardzo przejmującego emocje, to potem trudno jest mi się, ja wiem, że powinnam się tak szybko pozbierać, bo mówię, dobra, trzeba prowadzić dalej radio i Park. tak dalej, ale jest jeszcze ten moment taki, muszę wziąć oddech. Takiego zatrzymania, że to wchodzi tak trochę głębiej w tą świadomość. To prawda. To jest, to jest zdecydowanie ten moment, kiedy tak jest. I ciekawa jestem, czy będziemy miały podobne odczucia słuchając zespołu z Malagi e, Tym razem przeniesiemy się do Hiszpanii i posłuchamy zespołu La Trinidad, który ja odkryłam w pandemii podczas mojego Erasmusa w Bilbao. E, jedyny koncert, na którym byłam, e, to właśnie odbywał się w takim ala starym mini klasztorze czy czymś takim. E, I po prostu to było w tym okresie pandemii, kiedy może można było tam wejść, bo były na takie restrykcje, że można było wejść, odbyć koncert, ale wszyscy musieli siedzieć. To bardzo ciekawe doświadczenie pandemiczne. To było bardzo ciekawe doświadczenie, bo słuchałam wtedy właśnie takich zespołów, które po prostu były żywe, były takie Trochę z takim zacięciem punk rockowym, do których chciało się aż tam po prostu wstać z tego futela i zacząć się ruszać, ale no nie dało się za bardzo, bo to było wtedy niemożliwe. No i tak trafiłam na La Trinidad, czyli zespołu, który zaczynał od takiego gitarowo-garażowego po, po roku z takimi chwytliwymi refrenami, i ja się wtedy właśnie zatopiłam w 2020 roku w albumie Los Edificios que se derrumban, czyli budynki, które się zawalają. I teraz tak naprawdę po dłuższej przerwie, którą zespół miał od 2023 roku, kiedy wydali album Sheriff Playa, teraz wracają do nas z utworem La Trinidad no Paga Traidor czyli trójca e, nie płaci zdrajcom i jest to jeden z ich takich najbardziej bezpośrednich utworów e, w których e, można znaleźć e, na przykład e, taki e, trochę taki klimat e, takiego z nożem w zębach i szerokim uśmiechem e, co można przeczytać w magazynie La Opinión de Malaga a my wspólnie posłuchamy właśnie tego utworu La Trinidad no Paga traidores. Tak jak wybrzmiało w utworze La Trinidad no paga traidores, czyli trójca nie płaci zdrajcom i jest to zespół La Trinidad z Malagii. A my mamy dla was już niestety ostatni utwór w tym zestawieniu aferytmowym, a będzie to Magnanimity od Rabbitology. Jest to artystka znana ze swojej mrocznej, folkowej estetyki, no i właśnie tak tutaj będzie. W takim szeptanym bardzo wokalu zahipnotyzuje nas i, i będziemy mogli się zatopić w tym świecie, który kreuje. Mamy tutaj inspirację e, ludową muzyką, e, bo jest to piosenka Hearts on the Mountains, która również zainspirowała artystkę e, do stworzenia swojego pseudonimu e, Rabbitology. Także tutaj historia Króliko, zatoczyła... Królikologia. Tak, Ciekawe. E, historia tej królikologii zatoczyła w tym miejscu koło. No i my już e, powoli będziemy się z wami żegnać. Myślę, że to był bardzo zróżnicowany aferytm i, i taki jest najlepszy, słuchajcie. Zaczęliśmy od deathcore'u, kończymy na folk'u i jakby tak miało być i tak mam nadzieję, że będzie częściej, a jak my jesteśmy za starami, to już w zupełności i na pewno. Dzisiaj realizował nas Jeremiasz Szczecina zresztą jak co środę, a przy mikrofonach były z wami dzisiaj Karolina Ziębińska i Julia Miksińska. Słyszymy się, a teraz dla was Rabitolo i magnanimity? Dokładnie tak. Bigger man.